Przeczytamy dalszy odcinek naszego rozważania z listu do Rzymian, z 11 rozdziału od 32 wiersza do końca. Albowiem Bóg poddał wszystkich niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.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 Albowiem Bóg oddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. To oddanie oczywiście jest odpowiedzią na wcześniejszy stan, bo jak widzimy, że na początku Bóg stworzył Adama i Ewę dobrymi, a oni zaczęli iść własną drogą i wtedy nastąpiło wygnanie z Eden. I też podobną rzecz mamy na przykład wielokrotnie w piśmie, ale jeśli chodzi o karność w zgromadzeniu, też jest podobna sytuacja, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Widzimy tam człowieka, który popadł w nieposłuszeństwo i piąty rozdział, piąty werset mówi oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. To oddanie jest skutkiem, a nie przyczyną. To nie jest tak, że Bóg przed czasy wiecznymi zdecydował, że podda kogoś w niewolę nieposłuszeństwa. Nie. Po prostu człowiek najpierw jest głuchy na Słowo Boże, a potem yy, po prostu następuje dalsza destrukcja. Ale skutek jest taki, że łaska jest okazywana Każdemu, jeśli ktoś pójdzie za Panem Jezusem, jest uratowany. we wcześniejszych tych wierszach widzieliśmy, że najpierw Izrael był tym ludem wybranym, a poganie byli tymi nieposłusznymi, daleko od Boga. Potem się to zmieniło, że Bóg jak gdyby zwrócił się ku yy, poganom i oni byli tymi wybranymi, a Izrael stał się nieposłuszny, odrzucił Pana Jezusa. I Teraz właśnie jest ten wiersz Albowiem Bóg poddał wszystkich niewolę nieposłuszeństwa. Mi się wydawało, że wynika z tego wiersza, że to Bóg uczynił ludzi właśnie takimi. Jest to nieprawdą. Bóg pragnął, żeby wszyscy uwierzyli w Niego, w Jego Słowo. Pana Jezusa, ale właśnie to sami ludzie obrali taką drogę nieposłuszeństwa, niewiary w Słowo Boże, niewiary prorokom, niewiary wszystkiemu, co wychodzi z ust Bożych. I dlatego właśnie w tym stanie Bóg tych ludzi zniewolił. W takim stanie, jaki, jakim oni sami się stali. W tym stanie właśnie odwrócenia od Boga, w stanie nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. W takim właśnie stanie oni sami ludzie do tego właśnie doszli i Bóg w tym stanie właśnie ich jak gdyby zniewolił, utwierdził. Aby później nad wszystkimi się zmiłować. Aby wybrać taką drogę, którą człowiek nie będzie mógł powiedzieć teraz, że to on w jakikolwiek sposób sam do tego doszedł. Tak jak właśnie Izrael miał przykazania i nie mógł im sprostać, Boga odrzucił, to Bóg teraz znalazł takie specjalne wyjście z tego wszystkiego. Uczynił to sam, bez pomocy człowieka, poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez doskonałą ofiarę na drzewie krzyża. I teraz, jeśli ktoś uchwyci się tej doskonałej ofiary, tego wyjścia, tego koła ratunkowego, to pomimo, że tamta, tamte niepósłuszeństwo jak gdyby no, jest wiążące wobec Boga, to jednak Bóg i tak się nad wszystkimi zmiłuje. Jeśli się uchwycą właśnie tego, można powiedzieć, awaryjnego wyjścia w osobie Pana Jezusa, w osobie y, w tej doskonałej ofierze na drzewie krzyża. ten zwrot tutaj, niewolę, nieposłuszeństwa. Widzimy z tego po prostu, że nieposłuszeństwo jest niewolą, nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. W każdym dziedzinach zawsze po prostu jest to niewola, czy choćby od, zaczynając od, będąc nieposłusznym rodzicom, dzieci, jest to po prostu niewola, jest to coś, co zawsze po prostu odwraca się na niekorzyść naszą wpędza nas coś. No, w efekcie to po prostu człowiek wchodzi w niewolę. Czy choćby nawet moda, jaka jest. To też jest niewola. Też jak gdyby się wymaga, żeby się poddawać. To też jest niewola. To nie jest wolność. Wolność jest wtedy, kiedy rzeczywiście poddajemy się Słowu Bożemu i to faktycznie jest wolność. I tak to po prostu właśnie Słowo Boże konkretnie mówi. Niewola, nieposłuszeństwa. Kiedy jesteśmy nieposłuszni, Słowo Bożemu Wpadamy po prostu w niewolę Nie jest łatwo być posłusznym Słowu Bożemu tak? Możemy to rozmyślać sobie nieraz to, sobie Jak rozmyślałem to Jak w wielu rzeczach Jesteśmy nieposłuszni i to Coś nam zniewala czy stajemy się właśnie Jakimiś takimi niewolnikami Czy w tym świecie no, W różnych rzeczach w różnych, no, w różnych sytuacjach Stajemy się tymi, jak tymi no, Coś nas zniewala, zmusza ale rzeczywiście mieć tą wolną decyzję i uczynić, jak mówił Słowo Boże, to jest wolność. Możemy sobie właśnie nad tym nieraz tak, chcieliśmy też porozmyślać po prostu, w wielu rzeczach jesteśmy właśnie w tej niewoli takiej właśnie, a kiedy właśnie jesteśmy posłuszni, rzeczywiście tak Słowu Bożemu, to jest wolność. Wtedy mamy też tą radość. podobieństwo w trzecim rozdziale tego listu kiedy najpierw w tych dwóch pierwszych rozdziałach apostoł Paweł wymienia po kolei najpierw yy, Pogan, później Żydów a później ten trzeci rozdział dziewiątego wiersza pokazuje, że wszyscy zgrzeszyli i nikt yy, nie jest bez grzechu przed Bogiem I 23 wiersz mówi, gdyż wszyscy grzeszyli braki chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Widzimy, że Bóg najpierw wymienia grzechy ludzi, później je chce wszystkie wybaczyć, usprawiedliwić. I ten, ósmy, ten, ten rozdział, tutaj 11, pokazuje nam podobną sytuację, tylko tutaj jest coś jeszcze wspanialszego. Dlatego, że właśnie yy, chce Bóg, abyśmy zrozumieli to, że kiedy byśmy się poddali pod Jego Słowo i też chodzili z Nim, to zobaczymy właśnie, że to Pan Jezus jest tym, który pozostaje w domu na zawsze. Tak jak to mówi nam 8 rozdział Ewangelii Jana niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze ale Syn pozostaje na zawsze i tam możemy też widzieć tą myśl, że kiedy my przyjmiemy Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, to razem z Nim pozostaniemy w domu na zawsze i to jest dla nas wielką radością, kiedy właśnie yy, nie chcemy być niewolnikami tego świata ale tutaj myślę, że chodzi o coś większego bo te następne wiersze o czymś mówią o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Także apostoł Paweł chce powiedzieć, że Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Że dla niego, jeżeli ktoś przychodzi, tak jak właśnie syn maloprawny, najpierw poszedł, poszedł na własną rękę w tą niewolę, Zobaczył, co to jest właściwie pieniądz, świat, rozrywka i tak dalej. Zobaczył to wszystko i na koniec jadł ze świniami i zobaczył, to, ileż to ojca mego jest pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I najpierw człowiek idzie właściwie na swoją własną rękę w niewolę i w nieposłuszeństwo, a później Bóg się nad nim zmiłuje i zobaczmy jaki jest ten ojcowski ojcowskie przyjęcie że był że ten syn był oddanie zaginął zaginą, odnalazł się jeszcze jedno takie słowo tam jest był umarły a ożył tak do tego stopnia człowiek musi w swoim życiu zejść w dół, poddać się właśnie w ten niewolne nieposłuszeństwa, aby zrozumieć i pojąć własnym w swoim sercu, że u Boga jest tylko zmiłowanie. Myśmy tego wszystkiego doświadczyli. Ja myślę, że bardzo dobrze, że sobie ciągle o tym przypominamy, że ten świat nie da nam radości ani pokoju, ale Jezus Chrystus razem ze swoim Ojcem właśnie daje nam o wiele, wiele więcej radości niż cały świat Jeszcze, jeszcze przykład z tego Onezyma chyba, który był sługą Filemona w listu Filemona, wiersz 15 Onezym, tak. I on, o tym Onezymie właśnie, który był sługą Filemona i potem uciekł od niego, trafił do więzienia w Rzymie i tam się spotkał z Apostołem i tam się nawrócił, więc taki znowu nieprzypadkowy splot wydarzeń i o nim właśnie pisze apostoł, bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki, już nie jako sługa, ale więcej niż sługa. Czyli mogłoby się zdarzyć, żeby nigdy nie uciekł od tego Filemona i zawsze był tym jego, choćby i wiernym sługą, ale mógłby nigdy się nie nawrócić. A jednak powstała myśl tej ucieczki, być może jeszcze coś od niego ukradł, bo tu apostoł dalej mówi, że jest gotów to oddać, 18 wiersz, a więc szedł na dno, czy upadł najniżej i właśnie doświadczył tej łaski. Ostatecznie możemy powiedzieć, że był wybrany przed założeniem świata i to na pewno przekracza nasze tylko logiczne myślenie co do tego. Rzeczywiście jest tak, że wszyscy mamy wybór, a jednak wiemy, że już zostaliśmy wybrani. I to jedno drugiemu nie zaprzecza. W liście do Rzymian czytamy też o posłuszeństwie wiary na koniec tego listu. Ostatecznie wiara jest to pójście za tym, co mówi Bóg. Posłuszeństwo wiary. Ci, którzy są posłuszni, dostępują zbawienia. Tutaj widzimy o nieposłuszeństwie. Ostatecznie, można powiedzieć, Bóg pozwolił na to, aby pierwsi ludzie upadli w tym celu, aby ich uratować. I tak jest też i z narodami, i pokoleniami, jak tutaj widzimy, niewola, nieposłuszeństwa Ostatecznie Bóg chciał po kolei wszystkich uratować. I teraz myślę, że możemy przejść do 33 wiersza. Tak to sobie wyobrażam, że jak apostoł Paweł dyktował ten list Tercyuszowi, tak jak to jest napisane w ostatnim rozdziale, to w pewnym momencie sam jakoś tak się Zastanowił, tak, wzruszył się nad tym w ogóle tematem, jak to Bóg postępuje z nami, czy z narodami, czy z pokoleniami i to wzbudziło w nim uwielbienie, bo zaczyna tutaj wychwalać Boga i możemy być wdzięczni, że ten tercjusz nie przestał pisać, on dalej pisał. To, co z ust tego proroka wychodziło. I to jest też ciekawe, że to tutaj apostoł nie mówi, jakże niezbadane są wyroki Twoje, jak niewyśledzone są drogi Twoje. Albo przez Ciebie, ku Tobie jest wszystko, mógłby tak powiedzieć. Ale czytamy, że mówi w trzeciej osobie, o Nim, o Bogu, Jego drogi, myśl, myśl Pana. I to jest tak jak choćby Maria w Ewangelii Łukasza, czy Zachariasz też. Jest to taka mowa pod wpływem Ducha Świętego, która wychwala Boga, mówiąc o Nim. To jest uwielbienie. No i co mówi w tym natchnieniu apostoł Mówi o głębio, czy głębokości. Dla mnie to słowo głębio tak bardziej daje takie zrozumienie, o co chodzi. Kiedy wyraża, jak bogaty jest Bóg. Czyli o głębio bogactwa, o głębio mądrości, o głębio poznania Boga. Czyli Boże, jakże jesteś bogaty. Boże, Jakże jesteś mądry? Boże, jak Twoje myśli są głębokie? Teraz można by nad każdym tym przymiotem czy cząstką poznania Boga się zatrzymać. Może spróbuję krótko przy tych trzech. Bogactwo, mądrość, poznanie. A więc najprościej mówiąc, Jak czytamy, pańska jest ziemi, to, co ją napełnia. Więc wszystko, na co możemy spojrzeć dookoła, jest własnością Boga. Jak w psalmie jest napisane, moje są wszystkie zwierzęta na górach. Moje jest srebro, moje jest złoto. Wszystko należy do Boga. I idąc dalej, to wszystkie gwiazdy należą do Boga. Raj, jest to raj Boży, należy do Boga. Jest tron Boży. Jest dom Ojca. I jak Jak daleko byśmy sięgali, czy te okręgi niebieskie, to wszystko jest własnością Boga. Jego, ta, Jego ten majestat cały, światłość, która Go otacza. Bóg jest bogaty. I tak bogaty, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ale można też powiedzieć, że jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bez względu na to, czy są Obdarowani czy nie, ale jeśli mają zaufanie, to Bóg ich obdarowuje. Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Dalej, Bóg jest mądry. A więc może warto rozróżnić: wiedza a mądrość to są dwie różne rzeczy. Czy inteligencja a mądrość to są dwie różne rzeczy. Z jednej strony można mieć wiele informacji, ale to nie jest to samo, co być mądrym. Można być mądrym nie posiadając wie wielkiej wiedzy. Mądrość jest to coś innego, jest to Boże spojrzenie, czy zastosowanie jakby tej wiedzy, którą się posiada, na Boży sposób. I tego jak najbardziej potrzeba Właśnie wśród nas, tej Bożej mądrości. Uposobieniem tej mądrości jest Jezus Chrystus, jak o nim czytamy. W liście do Koryntian. On jest tą mądrością od Boga. Solomon mądrość Bożą pokazał w tym, kiedy rozstrzygnął, czyje jest to dziecko, które się te dwie kobiety kłóciły. To było rzeczywiście w Bożej mądrości poznanie Boga to możemy powiedzieć, jak wielka jest liczba tych myśli, które są po prostu ponad nasze zrozumienie. Właściwie trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przeniknąć Boga. Tym niemniej Bóg nam tej swojej mądrości czy tej wiedzy na swój temat udziela. I to jest wielka łaska, że możemy powiedzieć, że znamy Boga. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego apostoł Paweł w ogóle wyraża taką myśl Tutaj na koniec tego rozdziału i później w tych dalszych rozdziałach Przechodzi do całkowicie innego tematu Pisał te 11 rozdziałów właściwie o takiej, tak jak się to nazywa Drogą Rzymian, czy rzymską drogą, o rzymską drogą I ta, właściwie y, ta sytuacja tu się kończy y, na tych słowach, które teraz mamy. I to podsumowanie pokazuje nam, że, że tylko Bóg jest w stanie pogodzić właśnie te dwa ze sobą zwaśnione narody. Myślę tutaj o Żydach i o Poganach. Na tamten czas Żydzi w żaden sposób nie chcieli uznać tego, że ich Bóg ten prawdziwy Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, że On tak samo jest Bogiem dla Pogan a Poganie nigdy sobie nie zdawali z tego sprawy że ten prawdziwy Bóg który jest Bogiem Żydów że On dla nich że On nad nimi też może się zmiłować a jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie I który ma wielką łaskę, on y, był w stanie i jest w stanie właśnie to zrobić. I apostoł Paweł, mając y, i widząc całe to nieporozumienie, jakie jest pomiędzy Żydami i poganami, y, widzi to, że Bóg po prostu jest w stanie to zrobić. I nad tym się y, rozladowuje. Tutaj właściwie to widzi w e, bardzo szerokim aspekcie i wszystkich ludzi e, tutaj obejmuje ten 32 wiersz i oczywiście 33 i dalej, ale on ma takie, e, więcej ma takich właśnie zwrotów, które są na przykład w 7 rozdziale e, i on też tak e, jakby chce Bogu powiedzieć, Siódmy rozdział, 24 wiersz Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Widzimy, że pisząc siódmy rozdział czy wcześniejsze rozdziały zauważa, że, prostu, że właściwie to jest niemożliwe, żeby sam człowiek był w stanie się przed Bogiem ostać. To tylko łaska Boża nas zachowuje i mówi nędzny ja człowiek. Każdy z nas może powiedzieć, cóż my przed Bogiem znaczymy. To Bóg sprawił to, że jesteśmy coś dla Niego warci i że posłał dla nas swojego własnego Syna i za nas grzeszników był w stanie Go wydać, żeby nas uratować. I kiedy się nad tym jeszcze bardziej zastanowimy, to z naszych ust powinno wychodzić uwielbienie dla Niego i co też czynimy schodząc się na łamanie chleba, to też właśnie to robimy, że na nas jest to nieraz niepojęte, że jakże Bóg, który jest tak yy, sprawiedliwy, a zarazem tak wielce miłujący, swojego własnego syna, który był jego własnym synem, oddał za nas grzeszników. To jest pierwsza rzecz, która powinna z naszych serc wypływać i powinniśmy Bogu dziękować. A tutaj sprawa grzechu, Która jest tak wielkim ciężarem Dla wielu ludzi Wielu odbiera sobie z powodu grzechu I nieposłuszeństwa życie Inni yy, robią sobie krzywdę Inni nie umią wybaczyć Inni nie umią zapomnieć I tak dalej I ciągle jest zawsze problem Są niewolnikami A Bóg chce się nad wszystkimi zmiłować I ten, który prawdziwie poznaje Łaskę Bożą To właśnie wypowiada te słowa I mówi Jakże niezbadane są Właśnie te wyroki Jego I niewyśledzone Jego, drogi Jego I przez całą wieczność Kochani, będziemy się nad tym Zastanawiali I Bóg coraz więcej będzie nam otwierał serca Abyśmy mogli poznać Jakże On jest wielki Jakże On jest miłosierny Jakże On był dla nas łaskawy, Ale najbardziej nad Jego Synem Naszym Panem Jezusem Chrystusem Który z tak wielkiego majestatu chwały I z tak wielkiej, można powiedzieć, miłości Bożej zeszedł na tą przeklętą ziemię, przyjął ciało i dał się ukrzyżować na krzyżu, tam przybić się i bez problemu zrobili z Nim, co chcieli, a przecież miał do tego moc, aby się pod to nie poddać. A jednak właśnie zrobił to. Dlaczego? Jeśli popatrzymy historycznie, to bunt pogan był przed buntem Izraelitów. Bo przecież Noe to nie był Żyd. A on jako jeden, jedyny z całego rodu ludzkiego został ocalony wraz z rodziną. Tak samo Ezechiel 16,45 mówi o Abrahamie, że on jest z rodu Amorejczyków. Dopiero później powstał naród izraelski i to jest wyjątek, a nie coś, co było jako pierwsze. I tutaj mamy bardzo dobre pytanie, 35 werset, albo 34, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? No, jeżeli byśmy próbowali doradzać Bogu, to nikt z nas nie doradziłby takiego planu zbawienia, jaki on zaproponował. Zawsze byśmy próbowali zaproponować jakiś handel. Czy, że człowiek coś będzie musiał spełniać przed zbawieniem, albo po zbawieniu, albo w trakcie zbawienia coś musiałby dołożyć jakąś cegiełkę, trochę większą, jakbyśmy byli mocni o sobie myśląc, albo trochę mniejszą, ale zawsze ta duma człowieka by podpowiadała tego typu myśli. Więc to są całkowicie obce nam drogi, bo drogi Boże są dużo wyższe niż drogi nasze. Dlatego na całe szczęście nikt z nas nie Nie był doradcą Bożym, bo nikt by nie był zbawiony, jeżeli Bóg zastosowałby się do takiej ludzkiej rady. I tutaj 35 werset. Któż wpierw dał Mu coś? Mamy wyraźnie objawione, że to Bóg pierwszy nas umiłował i darował Syna. I to nawet w pierwszym mieście Jana jest napisane że to jest jego pierw dar dla nas. I to są właśnie całkowicie odwrotne działania niż u człowieka. Człowiek raczej działałby zupełnie odwrotnie. mamy tego dowody, że człowiek raczej ma chęć do tego, żeby się mścić. Jak widzieliśmy naturalnego człowieka, gdy Kain miał być pomszczony 7 razy, to później był pomysł, żeby pomścić za siniec zabiciem i 77 razy pomścić każdą sprawę. Tacy my jesteśmy. I to na całe szczęście Bóg naszych rad nie słuchał. I dzisiaj też cierpimy straszliwie z tego powodu, że my próbujemy Bogu dawać rady. Bo mamy objawione w Słowie Bożym, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Ale co róż pojawiają się różnego rodzaju prądy, pomysły, trochę tylnymi drzwiami, trochę oknem, trochę przez komin, że albo do tego zbawienia coś chcemy dokładać, albo chcemy może jakoś to chrześcijaństwo upiększyć, albo trochę więcej wymagać, niż Bóg oczekuje od człowieka. A Bóg dał Syna i my tego Syna zamordowaliśmy. Czego można oczekiwać od morderców Syna Bożego? Jeżeli Bóg by czegokolwiek oczekiwał od morderców Syna Bożego, to byłoby to zlekceważeniem tego faktu, że my zamordowaliśmy Syna Bożego. Mamy Joba, który mógłby Bogu zadawać pytania i wiele ich zadawał. A kiedy Bóg zaczął z nim rozmawiać i mu zadawać pytania, to wtedy Job odpowiedział w 40 rozdziale tej księgi. Wtedy Job odpowiedział Panu i, rzekłem, i rzekł, Oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem, swoją rękę kładę na usta. Raz mówiłem już nie będę, drugi raz już nie powtórzę. To odnoszę do tego, yy, któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw mu dał coś, aby za to otrzymać odpłatę. Widzimy, że nieraz zadajemy Bogu pytania i chcemy, żeby Bóg nie, na nie odpowiedział, ale Bóg nie odpowiada. I ciągle jest yy, nasza sytuacja niezmieniona, ale weźmy właśnie pod uwagę tego męża Joba, który Ma bardzo dobre świadectwo przed Bogiem wystawione i przed nami oczywiście. Bóg mu wystawia świadectwo przed nami. Że nie ma drugiego takiego na ziemi, który by tak dobrze chodził z Bogiem. A jednak widzimy, jak wiele Jobowi brakowało. A cóż my możemy powiedzieć? Gdyby jeszcze i w tym czasie Job żył co my, to Bóg mu zadał jeszcze jedno pytanie. A gdzie byłeś, jak krzyżowano mojego syna? Ale my to wiemy. Gdzie żeśmy byli? Co żeśmy na to zrobili? Ci Rzymianie, którzy tutaj, apostoł Paweł pisał ten list, wiedzieli o tym. I yy, yy, ludzie sobie zawsze zadawają pytania, ale nigdy nie zadają, dlaczego Jezus Chrystus został tak bardzo znieważony i umęczony i na krzyż posłany za nas. Mamy tutaj jeszcze 33 trzeci wiersz, niezbadane są wyroki Jego. To chodzi o Jego postanowienia, czy też sądy. Możemy znowu myśleć, dlaczego Jakub był miłowany, a Ezaw zgardzony? Dlaczego to nie najstarszy syn Isaego został królem, ale najmłodszy? I takie pytania można by mnożyć czyli nie, czemu nie ten, który w oczywisty sposób wydawał się pierwszy, tylko ten, który wydawał się w ogóle ostatni. Dlaczego Bóg nie zbawił tych najbardziej religijnych, ale tych najmniej, najgorszych? Niezbadane są wyroki Jego. Dalej, niewyśledzone drogi Jego, czyli drogi, rozumiem, sposób, w jaki Bóg realizuje swój plan. Więc moglibyśmy zawsze powiedzieć, że prościej byłoby zrobić to tak i tak. No ale Bóg to nieraz robi taką bardzo okrężną drogą. E, mógłby po prostu kazać e, Jakubowi e, wraz z rodziną pójść do Egiptu w czasie głodu i tam by e, po prostu e, mieli e, jakiś czas przeczekać. A jednak synowie poszli paść, najmłodszy poszedł. Józef, cała historia potem studnia, sprzedaż Potyfar, więzienie Faraon, zostaje pierwszy po Faraonie przedziwna droga niewyśledzone drogi jego i jeszcze to wszystko miało potem doprowadzić do pokuty jego braci kto by takie coś mógł taki, taką historię wcześniej zaplanować niewyśledzone drogi jego ale to dotyczy nie tylko Józefa, Jakuba czy rodziny właśnie tych praojców, ale to dotyczy też naszego własnego życia. Bóg też w naszym życiu ma drogi, które właściwie trudno jest przeniknąć. I rzeczywiście, tak jak tutaj jest napisane, kto pozna myśl Pana? No, nie możemy w to wejść. Bóg nie zawsze też mówi o tym, dlaczego. Tak słyszeliśmy takie zdanie też jest księdze Joba jeszcze raz cytuję, 21 rozdział 22 wiersz lecz czy może kto Boga uczyć mądrości tego, który nawet niebian sądzi czy jeśli Bóg rozsądza sprawy życia aniołów to jak śmiertelny człowiek którego mieszkanie jest w prochu jest napisane Może mógłby cokolwiek powiedzieć do Boga Chociaż są nieraz takie dziwne miejsca w Biblii Kiedy Bóg mówi do Mojżesza Usuń się na bok, a ja zniszczę ten naród I wtedy Mojżesz wstawia się za tym narodem Bardzo dziwna historia Tak jakby dobry Mojżesz i zły Bóg Mojżesz wstawia się za ludem A Bóg mówi, odsuń się, ja ich zniszczę Ale przecież Bóg jest samą dobrocią. Więc dlaczego taka scena? A no właśnie Bóg chciał tutaj pokazać też i to, jak Mojżesz wstawiał się. Miłość Mojżesza do ludu. I rzeczywiście ten lud został oszczędzony. Oczywiście nie dlatego, że Mojżesz uprosił u Boga łaski. Bóg jest dobry, ale czasem jak jest napisane, chowa się za swoim gniewem a więc niewyśledzone drogi Jego. To już był doradcą Jego. E, i, e, czytamy też i e, teraz chciałbym przejść już do ostatniego wiersza. Z Niego, przez Niego, ku Niemu jest wszystko. Czyli z Niego, a więc ten, to źródło, przez Niego, czyli ten, który to realizuje, sposób wykonania, i ku Niemu, czyli ostateczny cel. E, Tak jak czytamy to na już na innym miejscu, że Chrystus jest początkiem i końcem wiary. Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Albo też, jak jest chyba w liście do Filipian, że On to w Was sprawia chcenie i wykonanie. Czyli w ogóle, że ja czegoś zachciałem, czy zapragnąłem, a potem, że jeszcze potrafiłem to zrealizować. To jest od Boga i taki tutaj te wszystkie zamierzenia, czy te, te drogi zbawienia życia ludzi to właśnie wychodzi to od niego bo on jest tym reżyserem, nazwijmy tak może niezbyt trafne określenie tym, który to wszystko wcześniej obmyślił zapoczątkował tym, który realizuje ten plan i ostatecznie to wszystko jest dla Niego. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Także czytamy to wyjście do Kolosu. A więc ostatecznie Bóg dał nam się nawrócić, żebyśmy byli razem z Nim, w Jego domu. A więc ku Niemu jest wszystko. I rzeczywiście człowiek, który uświadamia sobie to, to może z Jego serca tylko wypłynąć uwielbienie. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Czyli to, że sławimy, wznosimy nasze serca, dziękujemy, czy też pochylamy głowy, czy padamy na twarz, to właśnie przed Nim. Bo On jest tego godzin, jest wielki i potężny. I uwielbienie może zrodzić się w sercu każdego wierzącego człowieka bez względu na to, czy jest wiele lat bieżący, czy dopiero co się nawrócił. Ale widzimy w tym także, że i nas Bóg ujął w tym planie i to, że dzisiaj możemy rozważać Jego Słowo. To jest także część tego Bożego zamiaru i planu, jaki podjął i realizuje, także w naszym życiu. Podobne słowa do tego, co mamy w 36 wersecie, mamy też przez Pawła 15 rozdział 1 listu do Koryntian i tutaj on również o tym końcowym celu mówi. Potem od 24 wersetu do 28. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje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 Albo tak jak tutaj, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na zawsze. tego rozważania, jak był Piotr i właśnie mówił ten na początku, że o tym, co w górze myślcie, gdzie siedzi Chrystus i właśnie, żeby być tej myśli Chrystusowej, żeby zadawać sobie ten trud i właśnie myśleć, jak Bóg myśli, co, co Bóg by chciał, jaka jest Jego wola zadawać sobie ten trud. Jak sobie patrzymy na apostołów Znaczy, w ogóle na tych ludzi, co y, szli za Panem, to oni na przykład y, Panie, pójdę za Tobą, y, y, tam do, pójdę, pójdę, pójdę, pójdę, pójdę za Tobą, nie? a On mówi mu Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił To w sumie, czemu tak Pan Jezus odpowiedział? A Pan Jezus miał na myśli, że ja bym chciał zamieszkać w Twoim sercu Żebyś Ty otworzył dla mnie swoje serce, temu człowiekowi I wiele takich, no, jest takich odpowiedzi. Pan Jezus jak gdyby no, zawsze jakoś inaczej odpowiadał tym, tym ludziom. Ja ta powinna myśleć. Po prostu chodzi mi o to, żebyśmy zadawali sobie trud, jak? Żeby być w tej myśli Chrystusowej. I właśnie to, myśleć o tym, co w górze, gdzie siedzi Pan Jezus, ciągle po prostu mieć to i mieć tak, to właśnie też mieliśmy można to dobrze właśnie z tym połączyć, żeby to, co w niedzielę się słyszeli tutaj z tym. Naszym wierszami, że że być właśnie tym wypełnionem po prostu że ten Bóg ma zawsze te inne myśli, nieraz to jak gdyby, warto odłożyć te swoje, jak gdyby takie sądzenie, czy, czy osądzanie spraw a zastanowić, pomyśleć się, jak by to Bóg y, zrobił, czy pomyśleć jaka jest Jego wola jak w tej sprawie zrobić właśnie, żeby też i w efekcie można podziwiać później Boga jak to wszystko Bóg wspaniale po czynił, postępuje. A też jak Grzegorz mówił o tym, jak człowiek doradził, na przykład jak Piotr, co chciałem tylko wspomnieć, Piotr, jak doradził Panu Jezusowi, Panie, mi litość nad sobą, nie przyjdzie do Ciebie. A Pan Jezus mówił tak, od razu konkretnie odpowiedział, że idź prędze ode mnie, szatanie. Jaka jego rzeczywiście, taka ludzka rada. A Bóg zawsze ma tą, on zawsze myśli dobrze. Zasadniczo, na 164. z ję przez dawcy krew ja